się. po raz pierwszy Dzień Kukurydzy w Łęce Wielkiej. Mhm. Jak pan ocenia ten pierwszy dzień z pańskiego punktu widzenia? No, wygl impreza wygląda... No, pięknie, czy wprost wspaniale. Jest bardzo wielu ludzi, jest bardzo duże zainteresowanie. Skończyły się nam materiały reklamowe. No, na, dawno, dawno nie byliśmy na takiej imprezie. Z, to na pewno również redakcja zauważyła, że te imprezy się przejadają, przejadają się ludziom, rolnikom. Natomiast tutaj jest tego, no, jestem zdziwiony, że, że aż tak wiele, wiele młodych osób przychodzi, pyta, sprawdzał Łamie kolby, liczy ziarenka, także że widać, że to nie jest jakaś impreza taka podmiejska, jak w przypadku sielinka, czy gdzieś przychodzą sobie kupić krówki za tańsze pieniądze w goście, ale że są zainteresowani tym, tym, tym całym materiałem, który jest wystawiony. Panie Prezesie, proszę nam przedstawić ofertę firmy Osewa, która była prezentowana tutaj na tym Dniu Kukurydzy w Łęce Wielkiej. Z tego względu, że to była pierwsza impreza w tym rejonie i zorganizowana przez firmę Top Farms, między innymi przy współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, staraliśmy się rolnikom pokazać, wszystko, co mamy, ale w takim telegraficznym skrócie, czyli zaczęliśmy od pyrokseni 130 V, a skończyliśmy na markizie V280-290 i właśnie ta markiza wzbudziła bardzo duże zainteresowanie tutaj ludności zwiedzającej, czy, czy rolników zwiedzających, że Niektórzy, niektórzy znają już tą odmianę dobrze bo, bo jest parę lat w Polsce na rynku natomiast niektórzy się dziwili, że taka, taka olbrzymia roślina jest że tak duża kolba i tak dużo liści ma pomimo tego, że to nie jest roślina w typie erektywnym ale w typie takim tradycyjnym ale tych liści widać, że jest bardzo dużo a to dla krów czy nawet na biogaz jest bardzo ważny składnik który, który poprawia wartość odżywczą czy wartość pokarmową tej odmiany. No ale panie się, co było pomiędzy Pyroksenią a markizą? pomiędzy Pyroksonią a Markizą było na przykład Kodimon to jest VO240, to jest nasza nowość Liczymy z tą odmianą wiążemy bardzo duże nadzieje Kodimon w zeszłym roku w badaniach rozpoznawczych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i, PZP, i coboru wdał największy plon masy świeżej w całej stawce wszystkich odmian, które były badane w roku 2011, czyli w kategorii wczesnej, średnio-wczesnej i średnio -wczesnej późnej. Także rolnikom też, też to się podoba. Roślina po drugie jest znowu odwrotnie jak markiza w typie erektywnych liści. Podoba się, podoba się rolnikom. Zainteresowani byli, byli mocno. I to jest mieszaniec taki, którego można siać na, na tak zwanych zimnych glebach. Wczesny siew można stosować. To jest stosunkowo niedrogi. Są jak większość naszych mieszkańców, jednak w tych cenach do przyjęcia przez plantatorów. W tym, roku, w tym roku Kodimon kosztował jednostka 50 tysięcy ziaren, kosztowała około 183 zł na, w detalu plus, plus VAT, także też byli rolnicy zainteresowani ze względu na tą atrakcyjną, atrakcyjną cenę. No tak, Wybrałem mówię najwcześniejszą Pyroksenię, Barkizę i w środku V240 Kodimon. No bo można by wiele mówić, bo w naszym portfolio jest tam ponad, grubo ponad 20 mieszańców, także można by pół dnia opowiadać o tych wszystkich Tak, Ale chodzi tylko o to, tutaj, ile w sztukach, ilu, ile tych mieszańców było tutaj 6 Sześć mieszańców było, było zaprezentowanych, z tego względu, że organizatorzy nie pozwolili więcej, także można było zauważyć, że wszyscy mają po sześć mieszańców i, i te sześć mieszańców było tym, tym, tym, to ta liczba 6 była limitująca i, i no, trudno mówię, no, staraliśmy się wybrać najbardziej charakterystyczne, czyli tą najwcześniejszą, najpóźniejszą. Tego Kodimona to, to pokazujemy w, prawie na, we wszystkich miejscach w Polsce, z tego względu, że ten zeszłoroczny plon był naprawdę, był rekordowy. Z tego co pamiętam, to na jednym z, z doświadczeń w zeszłym roku Kodimon dał... Prawie 800, 800 kwintali świeżej masy y, y, z hektara, także no, no, można się spodziewać, że pomimo tego, że ta kategoria stosunkowo wczesna, te 240 V, ale, ale potencjał planowania jest, jest olbrzymi. Był Pan na wielu różnych dniach kukurydzy, czy Pana zdaniem tą imprezę warto? powtórzyć tutaj w tym roku, gdzieś w tej okolicy? No niekoniecznie na tym samym polu, ale w tej okolicy? Na pewno. Z tego, co zauważyłem, z liczby gości to na pewno warto powtórzyć. Wiadomo, że powiedzmy 4 czy tam 5 lat nie ma sensu, ale w tym rejonie, tutaj właśnie w rejonie Gostynia to też jest taki dosyć mocno krowiency rejon i, i kukurydzą są rolnicy zainteresowani i o dziwo też wielu pytało nas właśnie o odmianę, odmiany na ziarno i na szczęście mamy. mamy, w ofercie dobre odmiany na ziarno, też mogliśmy rolnikom coś zaproponować. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.